Konstytucja 3 maja i dalsze zamysły reform nie stanowią najwyższego wzniesienia idei i poczynań polskiego oświecenia. Przyniosła to stadium dopiero insurekcja narodowa 1794 roku. Trwała zaledwie parę miesięcy – od 24 marca, kiedy ogłoszono w Krakowie powstanie, do 5 listopada, kiedy po krwawym zdobyciu Pragi przez wojska rosyjskie zakończyła się kapitulacją stolicy. 14 listopada skapitulował pod Radoszycami następca Kościuszki Tomasz Wawrzecki. Ale wybuch powstania i ogólnonarodowy charakter, jaki przybrało wielki zryw patriotyczny, znaczny udział mieszczan i chłopów, sformułowania ideowe aktywnej w insurekcji grupy radykalnych inteligentów, wszystko to było wynikiem dłuższego procesu przemian. Nadawało jednocześnie wyjątkową rangę insurekcji dla sprawy narodowej. Tak o powstaniu kościuszkowskim pisał profesor Bogusław Leśnodorski. O charakterystykę wcześniejszych, przedpowstaniowych poczynań, przebieg działań i ocenę insurekcji poprosiłam profesora Andrzeja Zachorskiego. Na wiosnę 1793 roku zawiązuje się spisek powstańczy w dwóch ośrodkach, w Warszawie i w Dreźnie. Kraj ugina się wówczas pod brzemieniem klęski 1792 roku. Rozbiór, twarda okupacja, bezrobocie, ruina finansowa. Armia, która za czasów Sejmu Czteroletniego była rozbudowana do przeszło 70 tysięcy, miała być zredukowana w myśl żądań rozbiorców do 15 tysięcy. Ambasador carski Igelsztrem rządził podbitymi twardo i okrutnie, poniżonym pobitym pokazywał pogardę. Spisek, który w takiej sytuacji musiał się zawiązać, był od razu podzielony na dwa odrębne ugrupowania. Lewica powstańcza była zapatrzona w to, co dzieje się wówczas we Francji. Sądzono wówczas w spisku powstańczym wśród tych polskich Jakobinów, że należy rozprawić się żelazną ręką z przeciwnikami, że należy wprowadzić terror, a konsekwencje... Powołania całego narodu pod broń to reformy społeczne, przede wszystkim zaś uobywatelnienie chłopa. Tak myślała Lewica. Natomiast prawica, składająca się głównie ze szlachty, sądziła, że najlepiej będzie, jeżeli zrzuci się brzemię obecne, a odrodzi się Polskę w myśl konstytucji 3 maja. Ostatecznie na emigracji wykuła się myśl, że powstanie ma być dyktaturą wojskową i że tę dyktaturę należy powierzyć generałowi Tadeuszowi Kościuszce. Spiskowcy polscy wezwali Kościuszkę na naradę na Podgórze we wrześniu 1793 roku i domagali się, żeby natychmiast zaczynać walk. Kościuszko odrzucił tę koncepcję, twierdząc, że jeszcze wszystko nie jest przygotowane do walki, że brak jeszcze należytego przygotowania psychologicznego, brak należytej ilości broni brak odpowiedniej sytuacji międzynarodowej. Jednakże sytuacja w początkach marca 1794 roku uległa poważnemu utrudnieniu. A to dlatego, że aresztowania Igelsztrema doprowadziły do rozbicia sprzysiężenia warszawskiego. W tym to właśnie okresie przychodzi żądanie, ażeby generał Madaliński, który miał rozrzuconą swoją dywizję na północnym Mazowszu, przystąpił do jej redukcji. Madaliński, który był żywo związany ze przysiężeniem powstańczym, odrzucił to żądanie i ruszył ze swoją brygadą 12 marca z Ostrołęki i znosząc poszczególne oddziały i drobniejsze grupy pruskie, a następnie rosyjskie, szedł na południe. Kierował się do Krakowa. 24 marca... Przybył do Krakowa Tadeusz Kościuszko i złożył swą słynną przysięgę. Powstanie się zaczęło. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczej prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Kościuszko w przysiędze nie podniósł spraw społecznych, nie wydobył spraw społecznych, a to dlatego, że pragnął lawirować. Dążył do tego, żeby powstanie objęło i szlachtę, i chłopów, żeby nie odrzucić szlachty. Rozumował, że armia powstańcza ma się składać z trzech głównych takich grup. Pierwsza to armia regularna. Druga to milicja. Milicja, która ma być powołana Spośród wszystkich poborowych w Polsce, się znajdujących do dyspozycji powstania, która to milicja będzie wchłaniana etapami przez armię regularną i będzie stanowiła te przygotowanie do wejścia do armii. I wreszcie trzeci ważny trzon przygotowywanej armii powstańczej to Pospolite Ruszenie. Bardzo to było rewolucyjne na ówczesny czas. Albowiem wszyscy mężczyźni od 18 do 60 roku życia mieli być użyci w pospolitym ruszeniu i w zasadzie mieli oni dążyć do tego, ażeby bronić ziem i województw poszczególnych swoich własnych i oczyszczać je z nieprzyjaciela i w razie gdyby na tym terenie ukazała się armia regularna, mieli z nią współdziałać. Początkowo Kościuszko miał do dyspozycji w Krakowskim 4 tysiące żołnierza. Polecił też natychmiast rekrutację, ażeby przyspieszyć przygotowanie milicji i pospolitego ruszenia. Z punktu widzenia wojskowego plan naczelnika był następujący. Należało przerwać się do Warszawy. To była rzecz podstawowa, zasadnicza. Jeżeli Warszawa nie wystąpi, jeżeli powstanie nie obejmie swoim zasięgiem Warszawy. To wówczas armie rosyjskie, które posuwali się na Kraków koncentrycznym atakiem, zgniotą w tym zaułku krakowskim powstańców, boć trzeba pamiętać, że tuż za Krakowem zaraz przecież już przebiegała ta granica, bowiem Galicja, czyli te tereny na południe od Krakowa aż po Karpaty, odpadły od Polski w pierwszym rozbiorze. 1 kwietnia wyprowadził swoją armię, zarówno armię regularną, jak i właśnie owo, ową milicję chłopską, którą zdołał zebrać w wyniku pierwszych zarządzeń swoich wojskowych w Krakowskim, wyprowadził z Krakowa i ruszył w kierunku północnym. Jednakże Rosjanie zdołali zablokować już najważniejszą drogę wiodącą do Warszawy, drogę na Skalmierz. Wówczas próbował naczelnik ominąć armię Rosyjsko-Denisowa, która blokowała ową drogę na Skalmierz i drogą boczną przez Działoszycę przedżyć się do Warszawy. Jednakże natknął się tutaj na kolumnę generała Tormasowa, który również i tę drogę zablokował. Kościuszko zdecydował się na bitwę. Miała ona miejsce 4 kwietnia 1794 roku pod Racławicami. W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie rozmawiam z Kustoszem, panem Henrykiem Wieleckim. Chcielibyśmy wspólnie przybliżyć słuchaczom pamiątki i symbole z okresu Insurrekcji kościuszkowskiej. Przede wszystkim tutaj widzimy masę sztandarów, armaty, broń. W sali powstania kościuszkowskiego znajdują się oryginalne sztandary wojsk kościuszkowskich. Lufy armatnie, broń palna, kosy, karabiny, mundury i inne pamiątki dotyczące tego ważnego w naszych dziejach wydarzenia. Zatrzymajmy się może przy tych kosach, stoją one tutaj na takich postumentach. Istnieje takie przeświadczenie, taka teza pokutuje, że Kościuszko preferował kosę, że nie doceniał on znaczenia broni palnej. No, wydaje mi się, że taki pogląd jest z gruntu błędny. Kościuszko był przecież wykształconym wojskowym, był absolwentem szkoły rycerskiej, był inżynierem wojskowym i artylerzystą. Zresztą w czasie swoich walk dawał niejednokrotnie dowody użycia, śmiałego użycia artylerii, no i był mistrzem sztuki fortyfikacyjnej. Kosy, które w powstaniu kościuszkowskim się pojawiły, to niestety była twarda konieczność. Broń... Tak, on przed powstaniem przecież przygotowywał broń to znaczy nawet chodziło o budowę fabryk broni, nie zdążył po prostu tego przygotować. Musiał przystąpić do powstania zbyt wcześnie według niego, właśnie ze względu na tę broń. No oczywiście broni palnej w Polsce niestety nie było dużo. W czasie wybuchu powstania w arsenale warszawskim było zaledwie 10 tysięcy karabinów i około 700 sztucerów, bardzo dobrych sztucerów produkowanych w Kozienicach. Część tej broni wzięła ludność Warszawy w czasie insurekcji kwietniowej. Część trafiła do wojska, ale niestety było tej broni mało. W związku z tym uwaga Kościuszki obróciła się w kierunku kosy i za jego namową architekt Piotr Eigner opracował instrukcję o walce piką i kosą oraz o sposobie jej wykonania na użytek powstania. W jakich okolicznościach ona była użyta właśnie pod słowicami Przypomnijmy przebieg bitwy. W zasadzie starano się w powstaniu kościuszkowskim łączyć oddziały uzbrojone w kosy z oddziałami uzbrojonymi w karabiny z zamkiem skałkowym i opatrzone bagnetem. Kosnierzy stali tutaj w centrum, w takim parowie ukryci, na skrzydłach jazda i w centrum Tak, no to, to było takie ogólne ustawienie tak. do bitwy, ale ten y, najbardziej znany moment bitwy pod Racławicami to jest natarcie na centrum ugrupowania generała Tormasowa przez, jakbyśmy mogli to dzisiaj określić, grupę szturmową, składającą się z 340 kosnierów. Plus piechoty Plus cztery bataliony piechoty, które w natarciu prowadziły ogień, bo taktyka walki polegała na tym, że z odległości Około 200 metrów oddawano pierwszą salwę, następnie zbliżając się w kierunku nieprzyjaciela, oddawano dalsze salwy, aż do odległości około 60 metrów, kiedy już następował szturm na bagnety. I ten najważniejszy moment bitwy pod radcami. to było skryte podprowadzenie kosnierów wraz z tą piechotą, tej grupy 340 wraz z piechotą parowem. I krótki, intensywny atak na armaty rosyjskie. Armaty te zdołały oddać zaledwie dwa strzały, zresztą niecelne. I udało się je tym natarciem kosynierów zdobyć. Ale już na przykład w innych bitwach, w czasie bitwy pod Szczekocinami, ta sztuka się nie udała. Teren był płaski. W momencie natarcia kosynierów Prusacy otworzyli ogień artyleryjski, strzelali kartaczami i niestety to natarcie się załamało. Jak ocenić bitwę racławicką? Z jednej strony przyznać musimy, że bitwa ta była wielkim sukcesem naszym o charakterze takim właśnie doraźnym. To znaczy, opanowaliśmy pole bitwy, Polacy odnieśli sukces o charakterze taktycznym. Natomiast z punktu widzenia operacyjnego to nie było zwycięstwo, ponieważ Kościuszko nie osiągnął swojego celu wojskowego, jakim było przebicie się w kierunku Warszawy. Moralne znaczenie bitwy było ogromne. Po raz pierwszy Polacy od wielu dziesiątków lat stawili czoła przeciwnikowi tak groźnemu jak armia carska i zdołali go pobić. I wreszcie jeszcze jedno. To właśnie widmo, czy też powiedzmy ta idea kosy racławickiej, kosy chłopskiej, to poderwanie już nie chłopa w sensie właśnie rekruta, ale chłopa, który dobrowolnie idzie do walki o Polskę, stanowiło to wielkie nowatorstwo, które krzepiło wiele pokoleń polskich demokratów. Na wieść o Racławicach wybucha powstanie między Bugiem i Wisłą i wreszcie to, co najważniejsze, odbudowuje się sprzysiężenie w kwietniu, w początkach kwietnia w Warszawie, które to dzieło dokonał jeden ze znakomitych Jakobinów polskich, Tomasz Maruszewski, i dochodzi do wybuchu insurekcji warszawskiej. Było to wielkie zwycięstwo i od tej pory Warszawa stała się stolicą insurekcyjnej Polski. Tymczasem Kościuszko wyruszył z Krakowa i idąc łukiem Wisły dotarł pod Polaniec. 7 maja wydał słynny manifest polaniecki, dążąc do tego, ażeby, jak to mówiłem na początku, związać z armią jak najbardziej chłopstwo polskie, dążył do tego, żeby dole chłopa jakoś starać się złagodzić. Przede wszystkim więc zniósł on poddaństwo osobiste. Po drugie, zmniejszył pańszczyznę i po trzecie, zagwarantował chłopom, Nieusuwalność z gruntów. To było bardzo rewolucyjne posunięcie jak na ówczesne czasy. Niestety, Uniwersał Połaniecki był sabotowany przez szlachtę i nie we wszystkich ziemiach był wprowadzany. Tym niemniej Stanowi on bardzo istotny krok naprzód, jeśli chodzi o problemy społeczne dawnej Rzeczypospolitej. Nigdy dawna Rzeczpospolita nie zdobyła się na tak rewolucyjne posunięcie. To była rzeczywiście to z naszych powstań, które zrozumiało, doniosło rolę chłopów i starało się chłopstwo z powstaniem związać. W czasie insurekcji, jak wiadomo, wyodrębniły się dwa skrzydła władz insurekcyjnych i stąd nie przyjęto w pewnej formie Hasła rewolucji francuskiej – wolność, równość, braterstwo, a zastąpiono je innym hasłem – wolność, całość, niepodległość. W naszych zbiorach znajduje się jeden taki sztandar. Jest on wprawdzie y, mocno zniszczony, ale daje się wyraźnie odczytać to hasło programowe insurrekcji kościuszkowskiej – wolność, całość, niepodległość. Obok tego sztandaru w naszych zbiorach znajduje się bardzo cenny y, zabytek. Jest to chorągiew Grandierów krakowskich, czyli kosynierów krakowskich, wykonana przez mieszkanki Warszawy i wręczona osobiście przez Tadeusza Kościuszkę kosynierom w czasie obrony Warszawy w obozie wojskowym na Mokotowie. Na tej znajdują się symbole, wizerunki, to jest skrzyżowana pika i kosa, snop zboża, czapka, magierka i wymowny napis żywią i bronią. Napis ten nawiązuje do udziału chłopów w powstaniu. Kościuszko atakowany przez wojska rosyjskie odepchnął je pod połańca, połączywszy się z armią powstańczą, która przybyła z Wisły i wspólnie to jest armia pod generałem Grochowskim między Bugiem i Wisłą rozrzucona, która połączyła się z nim i teraz mając już w swoim ręku zgrupowaną dużą siłę postanawia, decyduje się na atak generalny dopada wojska rosyjskie i współdziałające z nimi wojska pruskie. Mianowicie Fryderyk Wilhelm II zdecydował się uderzyć na Polaków, wyciągał swoją rękę po polski łup i w związku z tym przystępował zbrojnie do walki. Doszło do krwawej bitwy pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 roku. Polacy 12 tysięcy, strona przeciwna 24 tysiące. Oczywiście szanse na zwycięstwo były niewielkie. Kościuszko liczył na to, że zdoła pobić Prusaków, zanim wejdą do działań Rosjanie, że zdoła te dwie grupy wojsk pobić osobno. Jednakże współdziałanie wojsk miało miejsce od razu i mimo początkowego sukcesu polskiego, jakim było uderzenie właśnie chłopów i uderzenie piechoty, jednakże uderzenie owo skierowane po raz wtóry w centrum przeciwnika, załamało się, a to załamało się ze względu na przeważającą siłę ognia artyleryjskiego ze strony przeciwników. Tak więc po 8 czerwca wojska nasze, oderwawszy się od nieprzyjaciela, bardzo wykrwawione, ustępowały w kierunku Warszawy. Teraz Warszawa już była ostatnią szansą i ostatnią redutą polskiego powstania. Wprawdzie 24 kwietnia wystąpiło do walki Wilno i w Wilnie działał tam najwybitniejszy z jakobinów polskich generał Jasiński, który zdołał wziąć do niewoli garnizon rosyjski na terenie Wilna, jednakowoż sytuacja była tam skomplikowana, ponieważ od razu wielka ilość nacierających kolumn rosyjskich raczej przesądzała możliwość długiego oporu na terenie Litwy. Tymczasem na terenie działań tutaj pod Warszawą sytuacja wygląda jak następuje. W samym ośrodku warszawskim ci spadkobiercy lewicy powstańczej tworzą klub jakobinów polskich, który dąży do radykalizacji powstania. 8 maja powodują tutaj naciskiem na sąd powstańczy publiczną egzekucję czterech wybitnych targowiczan, Próbowali Jakobini po raz wtóry powtórzyć taki, taki nacisk na rząd, lud wtarnął do więzień przez nich agitowany, wydobył zarówno winnych jak i niewinnych, miały miejsce wieszania, miały miejsce właśnie zamieszki w Warszawie. Kościuszko potępił 28 czerwca te wydarzenia, sądząc, że to są wydarzenia o charakterze anarchicznym i zmusił ludzi tych do posłuszeństwa drogą nawet tutaj użycia siły. Równocześnie zaś doszło do e, oblężenia miasta. W jednej z oszklonych gablot na tej właśnie sali poświęconej insurekcji znajdują się miniatury, jakieś puzderka, przedmioty drobne i nawet szachy. To są szachy Tadeusza Kościuszki, między innymi jego kubek i inne przedmioty przez niego używane, portfel, cukiernica, lichtarz. No, niektóre z nich wykonał osobiście Tadeusz Kościuszko, który lubił takie drobne prace rzemieślnicze. A na co jeszcze tutaj warto by zwrócić uwagę? No wydaje mi się, że przede wszystkim na jedną z cenniejszych pamiątek, jaką jest obrączka złota z napisem ojczyzna obrońcy swemu. To było bardzo oryginalne i osobliwe odznaczenie i zresztą jedyne odznaczenie w Powstaniu Kościuszkowskim, którym nagradzano czyny bojowe. Nie było żadnych medali, żadnych odznaczeń innych. Nie niestety nie był nadawany Order Virtuti Militari, który ustanowiony został w, w 1792 roku ani inne y, odznaczenia. Tak postanowił Kościuszko i te obrączki zostały nadawane w wojsku od sierpnia 1794 roku. Czy wiemy dzisiaj, kto je dostał wówczas? No udało się zidentyfikować kilkadziesiąt osób. Wiadomo, że było ich, 60. było ich tak, obrączkę ogółem nadano 60. Obrączkę numer 1 otrzymał generał Jan Henryk Dąbrowski, niezwykle zasłużony dla powstania, a szczególnie za odparcie ataku pruskiego na Powąski w dniu 28 sierpnia 1794 roku. Poza tym obrączki otrzymali generał Jakub Jasiński, Młodzian Piękny i posępny tak. jak go nazywano. Bohaterski obrońca Pragi. kapitan Józef, Przywódca, powstania, przywódca powstania na Litwie. Następnie kapitan Józef Chłopicki, późniejszy generał. Generał Józef Niemojewski i również szeregowi żołnierze, między innymi Ogniomisz Litwiński, który za zagrożenie armat rosyjskich na szańcach Woli otrzymał to zaszczytne wyróżnienie. Mówi pan tutaj o wydarzeniach w lecie 1994 roku, kiedy to Warszawa bohatersko przez dwa miesiące się broniła. broniła. tak jest. Piękne to były chwile, od 7 lipca do 6 września to oblężenie, zwycięskie oblężenie Warszawy, zwycięskie dla Polaków, ponieważ zdołali miasto obronić. Tymczasem na wieść o tym, że Carat rzucił nową armię na Polskę pod wodzą najzdolniejszego ze swoich generałów Suworowa, Kościuszko postanawia pobić armie rosyjskie, dopóki się one nie zjednoczą. I w związku z tym, na wieść o tym, że generał Ferzen, a więc ten generał, który stał, oblegał Warszawę, przeprawił się przez Wisłę, aby się połączyć z Suworowem, postanawia go zwyciężyć, postanawia go pobić, zanim do tego połączenia obu armii dojdzie. Dopadł Twerzena pod Maciejowicami, jednakże siły jego siedmiotysięczne naprzeciwko dwukrotnie większych sił rosyjskich były za słabe, aby mógł liczyć na zwycięstwo. Sam Kościuszko ranny dostał się do niewoli. Tymczasem Suworow postanawia kończyć. I oto wszystkie armie rosyjskie spływają teraz pod Warszawę. Ma miejsce 4 listopada krwawy szturm Pragi. Żołnierz rosyjski wdarł się na ulicę Pragi, gdzie dokonano krwawej rzezi. 9 września Warszawa, widząc co się dzieje na Pradze, poddała się przeciwnikowi. Właściwie to już był koniec, gdyż resztki wojsk polskich, które wyszły z Warszawy, szybko po kilkunastu dniach uległy rozproszeniu. To było to pierwsze nasze powstanie narodowo-wyzwoleńcze a jednocześnie to było pierwsze nasze powstanie romantyczne. Jednocześnie zaś to było to powstanie, które pokazywało nam drogę walki i słuszność naszej sprawy. Ono właśnie jeszcze zanim wykuła się pieśń o tej, co nie zginęła, jakoś w sposób zupełnie wyraźny, w sposób dobitny, pokazywało, że, że nie dopuścimy nigdy, żeby, żeby kiedykolwiek zginęła. W audycji opracowanej przez Krystynę Żebrowską o insurekcji kościuszkowskiej mówili profesor Andrzej Zachorski oraz kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Henryk Wielecki.